Król Staś i caryca Katarzyna II, o nich w 16 odsłonie historii żywej poświęconej wielowiekowym relacjom polsko-rosyjskim. Czy Stanisław August Poniatowski był bohaterem czy zdrajcą? Oto spierają się pokolenia historyków ilekroć pada jego nazwisko. Ostatni król Polski został osadzony na tronie z rozkazu swojej byłej kochanki, carycy Katarzyny II w 1764 roku. Ambasador imperatorowej w Warszawie, Nikołaj Repnin, sprawujący w imieniu carycy rzeczywistą władzę nad niepodległą Rzeczpospolitą, nazywał władcę woskową lalką. Ale na początku swoich rządów król Staś miał ambitne plany zreformowania królestwa. Dlaczego zatem po ośmiu latach jego panowania Katarzyna II była inspiratorką pierwszego rozbioru Polski z udziałem dwóch innych ważnych państw Europy – Prus i Austrii. Jakim prawem i jak w latach 1764-1772 imperatorowa manipulowała życiem politycznym i niektórymi przedstawicielami magnaterii w niepodległej Rzeczpospolitej, jakoby w obronie prawosławnych mieszkańców Królestwa? Poleciła także porwanie trzech polskich senatorów i posła oraz wywiezienie ich na Sybir. Czy Konfederacja Barska z lat 1768-1772 w obronie polskości i katolicyzmu mogła zatrzymać zapędy Katarzyny, a może do rozbioru się przyczyniła? Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski, jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Panie profesorze, jaki start miał? Młody, ambitny, jak powiedziałam, i jeden z najlepiej wykształconych władców epoki, oświecony król Stanisław August Poniatowski. Jednym słowem dwuznaczne. Z jednej strony bowiem był człowiekiem dobrze przygotowanym do tego najwyższego wybieralnego urzędu w Rzeczpospolitej. Osiem razy zdążył już brać udział w kampaniach wyborczych, które zresztą sam znakomicie, choć trochę szyderczo opisał w swoich pamiętnikach. To jest w wyborach na posła, a więc był kilkakrotnie wybierany na posła, przeszedł tą szkołę życia sejmikowego. I właśnie ta relacja w jego pamiętnikach, prawdziwa perła oświeceniowego dowcipu, prowadza od razu w tę dwuznaczność, o którą mi tutaj idzie. A mianowicie król Staś gardził ogromną większością społeczeństwa, nad którym miał panować. To nie jest może najlepsze podejście do wykonywania tego urzędu, który w jakimś stopniu przypomina Urząd Demokratycznego, czyli pochodzącego z wyboru, Obywateli, przywódcy wspólnoty, jeżeli gardzi się większością tej wspólnoty, to właśnie, czy można dobrze spełniać funkcję przywódcy. Niewątpliwie jednak król Stanisław August Poniatowski miał dobre intencje. Znamy powiedzenie o dobrych intencjach, którymi piekło jest wybrukowane, ale nie chciałbym od razu takiego pesymistycznego wskazywać kierunku ocenie króla Stanisława Augusta, bo niewątpliwie te intencje na progu jego panowania były szczere i w dodatku mające, jeśli nawet pozory, to bardzo mocne pozory realizmu. Opierały się one na założeniu, które już odebrał Stanisław August Poniatowski od swoich potężnych wujów, czyli przywódców tak zwanej familii, najsilniejszej partii, można byłoby tak chyba powiedzieć, politycznej w Polsce końca epoki saskiej partii reformatorskiej, nastawionej właśnie na naprawę wewnętrznego systemu Rzeczpospolitej, ograniczenie weta, wzmocnienie systemu finansowego Rzeczpospolitej, odbudowę siły zbrojnej, która byłaby nie tylko dekoracyjną, ale realną. Czartoryscy chcieli to robić przy pomocy Rosji. Wątpliwy element ich strategii. Z jednej strony realistycznej, bo bez Rosji nie można nic było zrobić, początku lat 60. XVIII wieku tak już były usadowione te rządy ambasadorskie. No a z drugiej strony pytanie pozostawało otwarte, czy Rosja zgodzi się kiedykolwiek na reformy, które wzmocnią Rzeczpospolitą. Tutaj cała kalkulacja opierała się na tym, że jeżeli będziemy trzymali się Rosji, to Rosji taka lojalna, słabsza, ale jednak nie całkowicie upodlona Polska. W którymś momencie kryzysu zewnętrznego, geopolitycznego, starcia z Turcją, z Wielką Brytanią czy z Francją. Polska może być pożyteczna i to był program partii nazywanej familią, na czele której stali wujowie Stanisława Augusta, kanclerz Wielki Litewski, Michał Czartoryski, wojewoda ruski August Czartoryski i siostra była matką yy, króla. Czartoryscy mieli nadzieję, że to któryś z nich zasiądzie na tronie z łaski Katarzyny. Ale Katarzyna świadomie wybrała Stanisława Augusta jako nowego króla z tej prostej przyczyny, że taki kandydat był słabszy, bo był całkowicie od niej zależny, a więc to czyniło z niego, jak wierzyła Katarzyna, najbardziej podporządkowane jej narzędzie realizacji planów Rzeczpospolitej. No nie tylko sprawdził się jako kochanek Katarzyny, przed kilkoma laty, zanim doszło do jego wyboru, ale sprawdził się także charakterem jako człowiek, który po prostu ulega wpływom silniejszej osobowościowo kobiety, która chciała rządzić nie tylko Rosją, ale przynajmniej całą Europą środkową i wschodnią i do tego właśnie słabe narzędzie w Rzeczpospolitej było jej potrzebne. I to jest ta druga strona wstępu do panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. On tak jak wujowie liczył na to, że uda mu się przeprowadzić bardzo potrzebne Polsce reformy za zgodą Katarzyny. No ale opierało się to na założeniu, że Katarzyna zgodzi się na takie reformy. Będzie mógł jako lojalny współpracownik Rosji te reformy wewnętrzne przeprowadzić. I tu miodowy miesiąc, a raczej miodowe dwa lata skończą się już w 1766 roku. Przypomnę na koniec odpowiedzi na to pierwsze pytanie pani redaktor, że wybrany w 1764 roku Stanisław August Poniatowski głosami formalnie obywateli, czyli na elekcji i to nie pod bagnetami rosyjskimi, bo wojska rosyjskie cofnięto na odległość kilku mil, a mila wtedy liczyła 7 kilometrów, a więc nie widać było w pobliżu pola elekcyjnego wojsk rosyjskich. No cóż, kiedy rządził w Warszawie wtedy Faktycznie ambasador Mikołaj Repnin rosyjski i to on swoimi wpływami gwarantował. Zgodnie z wolą Katarzyny. oczywiście taki przebieg elekcji, że wybrany może zostać wyłącznie Stanisław August Poniatowski. Do tego doszło, że to właśnie Repnin w pewnym sensie, czyli ambasador rosyjski, później złowrogo coraz bardziej będzie to nazwisko brzmiało w naszych dziejach. Odegrał kluczową rolę w tym, że to Stanisław August, a nie któryś z czartoryskich został ostatecznie wybrany, bo ta sprawa wahała się no, niemal, niemal do końca. No i pozostajemy z pytaniem, czy ktoś, kto jest dłużnikiem carycy imperatorowej Wszechrosji, jej ambasadora, może w pełni wiarygodnie dobrze spełniać funkcję króla, niepodległego królestwa. To jest pytanie, które będzie wisiało nad tym panowaniem do tragicznego jego końca. Ale król Staś nie poddawał się, czynił zabiegi, by przekonać Katarzynę do swojego pomysłu na Polskę, do zreformowania Rzeczpospolitej. Pan profesor stwierdził, że ten miesiąc miodowy trwający dwa lata skończył się, niemniej jednak w 1765 roku król założył szkołę rycerską, bardzo litarną uczelnię wojskową i miał nadzieję, że będzie kształcić przyszłą nowoczesną armię. Utworzył też coś, co było takim zalążkiem rządu. Konferencję Króla z ministrami powołał Kancelarię Królewską. Czy tylko na tym się skończyło, bo więcej zrobić nie mógł? Okról chciał bardzo dużo pożytecznych reform przeprowadzić i przygotowywać do tego opinie. Bardzo dziękuję, że pani redaktor przypomniała Szkołę Rycerską, bo to bardzo ważne przedsięwzięcie Kontynuujący ciąg inicjatyw edukacyjnych, jaki w XVIII wieku zaczyna poprawiać stan obywatelstwa polskiego po tych reformach, które wprowadził w szkołach piarskich Stanisław Konarski, to właśnie Szkoła Rycerska jest taką pepinierą, takim ośrodkiem kształcenia młodych ludzi w duchu patriotycznym i nowoczesnym, jednocześnie. Szkoła, która przezwycięża. Podział, jaki często w charakterze klątwy jakby jest przywoływany w naszej historii, że można być albo za Polską, albo za nowoczesnością, że te pojęcia się wykluczają. Otóż właśnie szkoła rycerska miała służyć nowoczesnej polskości, to znaczy patriotyzmowi, wierności tradycji Rzeczpospolitej, ale otwartej na oświeconą Europę i gotową walczyć o miejsce Polski w oświeconej Europie. To jest, przypomnijmy, szkoła, z której wyjdzie między innymi Tadeusz Kościuszko, obok wielu wielu innych bardzo zasłużonych potem i obywateli i oficerów. Oczywiście ważniejsze w pewnym sensie znaczenie miały reformy ustrojowe, które chciał przeprowadzić Stanisław August na sejmie w 1766 roku, ale udało się wtedy właśnie ambasadorowi rosyjskiemu przy pomocy ambasadora pruskiego, bo działali ręka w rękę, przedstawiciele tych dwóch dworów, sparaliżować całkowicie reformatorskie zamiary króla, wykorzystując do tego podziały wewnętrzne w Rzeczpospolitej. I to jest tragedia, przekleństwo, które istotnie wisiało nad panowaniem tego króla, a szerzej nad dużą częścią polskiej historii. Podziały wewnętrzne wykorzystywane przez sąsiadów do sparaliżowania Rzeczpospolitej. Za Stanisława Augusta sytuacja podziału wewnętrznego była początku po prostu przedłużeniem stanu z okresu panowania Augusta III, Sasa. Z jednej strony familia, Stronnictwo Czartoryskich, a z drugiej strony tzw. zwani patrioci, opozycja skupiona wokół zwłaszcza rodu Potockich części innych rodów zakorzenionych swoimi wielkimi majątkami na Rusi i na Litwie, w tym najpotężniejszy magnat litewski Karol radziwił Panie Kochanku, tak nazywany od często powtarzanego swojego powiedzonka. Ta grupa nie pogodziła się z tym, że ktoś, kogo uważali za dużo słabszego od siebie, gorszego, no Stanisław August Poniatowski był w porównaniu z nimi, Potockimi, czy właśnie z Karolem Radziwiłem Panie Kochanku, ubogim, krewnym, kimś o bardzo niewielkim majątku, o świeżej bardzo dacie swojego magnackiego statusu. Dlaczego on, a nie my? Dlaczego jakiś ciołek albo soliter takie przezwiska nadawano powszechnie wtedy w kręgu opozycji Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu? A Katarzyna i jej ambasador doskonale potrafili grać na tej sprzeczności, a więc przeciwko Stanisławowi Augustowi, kiedy ten chciał się uniezależnić, przeprowadzić reformy wykorzystywali opozycję przeciwko opozycji, jeśli ta występowała nie tylko pod nazwą patrioci, ale rzeczywiście pojawią się, jeśli można tak to właśnie nazwać, autentycznie patriotyczne impulsy w jej dążeniu. To wtedy z kolei Katarzyna będzie mogła się odwołać i ambasador będzie mógł się odwołać do króla przeciwko opozycji, która bryka, która powstaje przeciwko rosyjskiej opiece nad Polską. I to rozgrywanie podziałów to jest stałe zjawisko w całej historii, którą mamy dziś i na następnych także naszych spotkaniach do opowiedzenia. Bardzo smutna część tej historii. No tak, w podziały wewnątrz Rzeczpospolitej, o których pan profesor wspomniał, został wrzucony, jakbyśmy dziś powiedzieli, temat obrony prawosławnych mieszkańców Rzeczpospolitej. Za nimi ujęła się caryca Katarzyna II. Czy to był taki języczek uwagi, ten efekt motyla, który rozpętał krwawe wydarzenie, czyli blisko pięcioletnią wojnę? No taki motyl to nie był, bo to było 40 tysięcy żołnierzy rosyjskich, którzy wkroczyli pilnować podporządkowania Rzeczpospolitej woli najjaśniejszej imperatorowej, czyli Katarzyny. Tak przynajmniej sam Repnin się przechwalał, że 40 tysięcy żołnierzy ma do swojej dyspozycji. Przypomnijmy, że wojsko całej Rzeczpospolitej wtedy na papierze liczyło około 20 tysięcy żołnierzy, a faktycznie może kilka tysięcy nadawało się do walki. Czyli potworna zewnętrzna siła została rzucona na Polskę w celu jej dodatkowego sparaliżowania. Bo celem Katarzyny nie było żadne wsparcie biednych, uciśnionych mniejszości religijnych Rzeczpospolitej, że tak rzeczywiście nie było, że nie o to chodziło Katarzynie. Świadczą dwa przede wszystkim elementy. Po pierwsze, że ów rzekomy ucisk dysydentów, jakich nazywano w wierze, Rzeczpospolitej był najmniejszy w całej Europie, może poza Holandią i niektórymi regionami w Szwajcarii. W istocie bez porównania gorszy los mieli katolicy w Prusach, czy zwłaszcza prześladowani niezwykle brutalnie w Anglii ówczesnej, czy niekatolicy w katolickiej Francji, czy w katolickiej Austrii, czy wszyscy nieprawosławni w Rosji carskiej. Katarzyna jednakże chciała wykorzystać Czarny PR, jaki otaczał Rzeczpospolitą już od XVII wieku, rozbudowywany przez zwłaszcza państwa protestanckie od czasów Karola Gustawa i Gustawa Adolfa, jeszcze wcześniej najeżdżających Rzeczpospolitą pod hasłami właśnie wsparcia biednych, uciśnionych protestantów. Katarzyna postanowiła wykorzystać ten pretekst, żeby wewnętrznie osłabić Rzeczpospolitą, złamać w pewnym sensie jej kręgosłup, bo wiedziała, jak bardzo... Duża część elity szlacheckiej jest przywiązana do rzymskokatolickiego charakteru kraju. W tym czasie, to jest w latach 60. XVIII wieku, ogromna większość szlacheckiego społeczeństwa wyznawała chrześcijaństwo w obrządku rzymskokatolickim lub unickim. Prawosławnych było już bardzo niewielu, przedstawicieli szlachty. Podobnie było z luteranami czy kalwinami, których też już w kręgu szlacheckim było stosunkowo niewielu. To jednakże, że na przykład miasta w rozkrólewskich Toruń, zwłaszcza Gdańsk, inne miasta mniejsze na tym obszarze zamieszkiwane były przez ludność luterańską, że z kolei na wschodzie Rzeczpospolitej Podnosiły się głosy niektórych hierarchów prawosławnych, żeby odwojować to, co prawosławie straciło na rzecz Unii w ciągu poprzednich stu kilkudziesięciu lat. To razem składało się na materię zapalną, którą Katarzyna wspólnie z Fryderykiem, królem Prus, postanowiła wykorzystać. I dlatego po wkroczeniu wojska rosyjskiego ambasador Repnin zorganizował dwie konfederacje. Jedną konfederację w Słudzku na wschodzie Rzeczpospolitej. Głównym celem było wsparcie prawosławia na terenie Rzeczpospolitej, a drugiej w Toruniu, która miała z kolei ogłosić potrzebę ratowania luteranów i kalwinów na terenie Rzeczpospolitej. Ta manifestacja ze strony Katarzyny miała pokazać, że jest w stanie zmusić Rzeczpospolitą do wszystkiego, do czego tylko zechce. W tym przypadku chodziło jej o to, ażeby Sejm Rzeczpospolitej zagwarantował takie owym mniejszościom religijnym prawa, jakich nie mają mniejszości religijne w żadnym kraju w Europie żeby jakby Polska wyrzekła się rzymskokatolickiego charakteru swojego kraju. Katarzyna robiła to nie z jakiejś szczególnej nienawiści do katolicyzmu, bo była zimnokrwistą polityczką, jak to się dzisiaj mówi, ale wyłącznie właśnie po to, żeby złamać Rzeczpospolitą, pokazać, że mogę złamać to, co jest dla was najważniejsze, tożsamość religijną. Jednocześnie, i to bardzo istotne dopełnienie obrazu działania Rosji i Prus, zresztą razem w tym przypadku, w Rzeczpospolitej, choć przede wszystkim Rosji, Katarzyna odwołała się do tej arcykatolickiej opozycji przeciwko królowi. To znaczy, m.in. rej tam woził biskup krakowski Kajetan Sołtyk, wspomniany już przeze mnie, niezbyt wykształcony, słynny ze specyficznego, dość brutalnego poczucia humoru. Książę Karol radziwił, panie kochanku. Ci ludzie, którzy podkreślali na każdym kroku, że katolicyzm jest dla nich najważniejszy zawiązali pod dyktando ambasadora rosyjskiego Repnina trzecią konfederację w Radomiu w 1767 roku. Konfederację, której celem była obrona katolicyzmu. Wszystko to trzymała w swoim ręku Katarzyna, no więc widzimy sposób jej rozgrywania. Jednocześnie jej ambasador popiera konfederację, która ma bronić prawosławnych, protestantów Rzeczpospolitej i największą z nich konfederację która ma bronić przeciwko jakimkolwiek ustępstwom wobec prawosławnych czy protestantów konfederację katolicką. I można by rzec współczesnym językiem, że Repnin był za, a nawet przeciw taka metoda polityczna? Repnin był przeciw jakiejkolwiek szansie na umocnienie Rzeczpospolitej. I przede wszystkim chodziło mu o to, aby wykorzystać każdy ferment wewnętrzny w Rzeczpospolitej do sparaliżowania dalszych planów króla związanych z reformowaniem ustroju, wzmacnianiem pozycji króla i państwa w związku z tym. Bo głównym motywem wszystkich trzech konfederacji de facto było przeciwstawienie się królowi Stanisławowi. Gościem audycji Historia Żywa jest profesor Andrzej Nowak. Mówimy o stosunkach polsko-rosyjskich w drugiej połowie XVIII wieku. Czy te trzy konfederacje nie pomogły jednak w tej intrydze, skoro caryca użyła jednostki specjalnej i dokonano porwania trzech senatorów oraz posła, wywiezienia ich kibitką na Sybir, co nowa metoda walki politycznej? To właśnie był przełom w stosunkach między Rosją a Polską w XVIII wieku. Przełom, który uważam paradoksalnie za ozdrowieńczy. Aż do tego momentu, to jest do 14 października 1767 roku, kiedy bezprecedensowy akt porwania bardzo ważnych senatorów władzy Rzeczpospolitej ze środka Warszawy i uprowadzenia ich w głąb Rosji. To uświadomiło nagle wszystkim, że owa opieka Rosji, o której słyszą już od 60 kilku lat i do której tak chętnie się odwołują, Czartoryscy wcześniej, czy królowie, tak jak August II, potem August III, czy przedstawiciele tych mniejszości religijnych, czy obóz królewski, że ta opiekunka, do której wszyscy się odwołują, w istocie jest brutalną despotką, nie gwarantuje żadnego dobra dla Rzeczpospolitej, tylko jest gotowa pogwałcić na oczach całej Rzeczpospolitej i całej Europy. Ostatnie pozory niepodległości Rzeczpospolitej podeptać, pokazać kto tu rządzi. To uświadomiło, że no nie można jednak zwracać się do Rosji po pomoc w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw polskich, bo to się kończy terrorystycznym aktem, no po prostu uprowadzenie ludzi Biskupa na Sołtyka, który właśnie na tym Sejmie w 1767 roku występował ostro przeciwko ustępstwom na rzecz dysydentów. Wsparł go lekko, bardzo zasłużony dla kultury polskiej, biskup Załuski i też powędrował w kibitce na wschód. I również występowali w roli liderów tej opozycji przeciwko reformom królewskim i także ustępstwom wobec niekatolików. Hetman polny koronny Wacław Rzewuski i jego syn starosta doliński Seweryn Żewuski W tym momencie to oni reprezentowali akurat rację patriotyczną i za to zostali porwani, uprowadzeni bez żadnego prawa, po prostu kozacy. Pod dowództwem Igelsztrema zabrali ich z ich kwater w Warszawie i powieźli na wschód. To był szok. Nie jesteśmy już u siebie w domu. Po wywiezieniu senatorów Repnin doprowadził swoje dzieło do końca, czyli upokorzył całą Konfederację Radomską, pokazał im, prosicie o pomoc przeciw królowi, no to widzicie, to ci z was, którzy są za bardzo aktywni, chcieliby obalić króla, ale jednocześnie ocalić niepodległość Polski. Już są wywiezieni. Dojechali do Kaługi ostatecznie, może nie na Syberię, ale tego jeszcze wtedy nikt nie wiedział, a zarazem mógł przekonać króla. Widzisz, taką masz opozycję, będziesz się pewnie czuł na tronie tylko wtedy, kiedy będziesz opierał się o rosyjską siłę. Przed takim szatańskim, można powiedzieć, dylematem postawił króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ambasador Katarzyny i wymusił na Sejmie, a raczej na jego delegacji, na wybranych 68 posłach tego Sejmu, układ, którego istotą były nie tylko ustępstwa wobec dysydentów, niewielkie zresztą, ale najważniejszym punktem był układ sojuszniczy z Rosją, de facto oznaczający podległość Polski Imperium Rosyjskiemu i taki upokarzający układ został przez ową delegację sejmową pod dyktat ambasadora Repnina przyjęty. A to oznaczało, że albo zrobimy coś z tym, nie, nie przyjmiemy tego, będziemy reagować na to upodlenie Rzeczpospolitej, albo udając, że opieka Rosji jest dalej błogosławieństwem dla nas, jest jedyną możliwością przeżycia, po prostu gnijemy coraz bardziej jako wspólnota. I to jest właśnie dylemat, na który odpowiedziała Konfederacja Barska. Konfederacja Barska zrodzona przez konspirację. Polacy przez wieki konspirowali i trudno byłoby nie znaleźć i teraz takiej grupy konspiratorów, której współorganizatorką była księżna Anna Jabłonowska, Wielka patronka ruchu niepodległościowego, jaki pan profesor zwykł ją nazywać. Jak zainspirowała tych, którzy chcieli walczyć o wiarę i o niepodległość Polski do tego, by przelewać krew w blisko pięcioletniej Konfederacji Barskiej? Myśl o jakimś zrywie zbrojnym, który przeciwstawiłby się tak brutalnemu otwartemu łamaniu już nie tylko niepodległości, ale nawet samej godności Rzeczpospolitej i obywateli, dojrzewała już w 1767 roku przed porwaniem senatorów, i to właśnie niektórzy z nich, w tym w szczególności biskup krakowski, kajetan Sołtyk i Hetman Wacław Żewuski, odgrywali kluczową rolę. Myślano o poparciu Francji, poparciu Turcji, Austrii. A więc część z tych ludzi, którzy przygotowywali myśl o nowym powstaniu, no, została usunięta. Pozostało jednakże kilkoro innych, wśród których istotnie kluczową rolę odgrywa Anna Jabłonowska, wojewodzina bracławska. Kobieta niezwykle wykształcona, świetnie potrafiła zorganizować swoje dobra, bardzo duże zresztą dobra z centrum w Siemiatyczach. I znakomicie potrafiła konspirować w jednym ze swoich Dworów pod Lwowem w Kukizowie. Odbywały się te narady na progu 1768 roku, w których obok Anny Jabłonowskiej kluczową rolę odgrywali biskup kamieniecki Krasiński, drugi także bardzo mądry współuczestnik tego konspiracyjnego ruchu i przedstawiciel także starszego pokolenia, który jeszcze z bronią w ręku występował przeciwko rosyjskiej ingerencji w elekcję Augusta III, a raczej na rzecz Augusta III przeciwko wybranemu legalnie Stanisławowi Leszczyńskiemu. Ta konfederacja sprzed 30 już ponad lat, konfederacja sandomierska czy dzikowska, miała swojego reprezentanta znowu w walce o niepodległość, a był nim Józef Pułaski, którego także synowie będą brali udział w tej nowej konfederacji, w tym najsłynniejszy z synów Józefa Pułaskiego. Kazimierz, który zaznaczył się tak wspaniale w historii nie tylko Polski, ale Stanów Zjednoczonych również. Ten najwęższy krąg, w którym rozstrzygały się sprawy przygotowania do powstania, z przekonaniem, że jeżeli wezwie się szlachtę do masowego zrywu przeciwko okupantom rosyjskim, to po prostu powszechny zryw zmiecie tę siłę. Zwłaszcza, że ów układ hańbiący Rzeczpospolitą, układ o sojuszu podporządkowującym Rzeczpospolitą Rosji miał doprowadzić do wycofania wojsk rosyjskich z Polski. A więc liczono na to, że łatwiej będzie wygrać konfederatom. Tyle tylko, że akt konfederacji ogłoszony został 29 lutego 1768 roku w Barze na południowo-wschodniej rubieży Rzeczpospolitej, gdzie wydawało się, że już, już prawie ta ewakuacja wojsk rosyjskich nastąpiła, a tymczasem no, trochę jeszcze było za wcześnie i to poniekąd przyspieszyło kontrakcję rosyjską przeciwko powstaniu. Przywódcą, czyli marszałkiem konfederacji został Michał Krasieński pod Komorzy. Różański brat biskupa Adama Krasińskiego, rzeczywistego przywódcy całego ruchu i głównego stratega. Miejsce wybrane na południu na ogłoszenie tej konfederacji zostało nieprzypadkowo, bo tam przy granicy już z posiadłościami tureckimi można było czuć się bezpieczniej. Stawiano więc w kręgu konfederatów właśnie na sojusz z Turcją, sojusz z Hanatem Krymskim. Liczono też na to, że chorągwie komputowe, czyli te chorągwie Wojska Polskiego przejdą po prostu na stronę Konfederatów. Na tym opierano nadzieję. I liczono, że za przykładem tego południowego barskiego ośrodka pójdą kolejne regiony Polski i wkrótce powstanie ogarnie cały kraj, usunie króla Poniatowskiego i być może właśnie w przymierzu z Turcją, z Saksonią, wracając do koncepcji Saskiego, kandydata na tron Polski w przymierzu z Francją, która y, tradycyjnie patrzyła z niepokojem na wzrost wpływów Rosji w Europie Wschodniej, uda się doprowadzić do usunięcia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i jednocześnie odzyskania niepodległości przez Polskę. Z takim można powiedzieć bardzo mglistym w szczegółach, ale przecież nie całkiem fantastycznym planem przystępowali konfederaci do akcji 29 lutego 1768 roku. Król Stanisław August uważany był za rusofila. Wróćmy na moment do władcy, ambasador Mikołaj Repnin. Utrzymywał, że król myśli i działa jednak w poprzek interesom rosyjskim. A mimo to szlachta podczas Konfederacji Balskiej w październiku 1770 roku, wyrażając niechęć do Poniatowskiego, ogłosiła jego detronizację. Ten akt nie miał specjalnego znaczenia i tym bardziej mocy sprawczej, ale sytuacja króla była nieciekawa, trwała wojna partyzancka, Katarzyna mogła rozgrywać sytuację jak chciała. Spowodowała zresztą, że do walki zaangażowało się chłopstwo ruskie. Ten manewr, co ciekawe, ocenił później nawet Karol Marks, podkreślając perfidię działania Katarzyny. Ciekawa sytuacja miała miejsce, panie profesorze. Warto króciutko przypomnieć podstawowe etapy rozwoju Konfederacji Barskiej, a więc ten pierwszy z Barze na Podolu, tam Konfederacja utrzymuje się przez pierwszych kilka miesięcy, to czerwca, kiedy pada Berdyczów i Bar sam. To jest ten okres utrwalony w dramatach historycznych Juliusza Słowackiego, tytułowym bohaterem, księdzem Markiem Jandołowiczem, który był, można powiedzieć, prorokiem Konfederatów. Ksiądz Marek został wzięty do niewoli. To jest oczywiście także czas pierwszych sukcesów w potyczkach Józefa Pułaskiego i jego syna Kazimierza, ale przewaga wojska rosyjskiego i występującego obok niego wojska polskiego była miażdżąca. Perfidia Repnina, o której mówiła pani redaktor, czy perfidia szerzej Katarzyny, Polegała na tym, że Repnin przekonał króla, żeby ten wysłał własne oddziały, czyli oddziały polskie przeciwko konfederatom, mówiąc, no, jeżeli sami nie będziecie likwidowali tego powstania, to nasze wojsko napyta wam większej biedy. Tragedia polegała na tym, że Polacy walczyli z Polakami w ten sposób. To znaczy król Stanisław August autoryzował użycie wojsk polskich do walki z polskimi obrońcami niepodległości. Tak działa perfidia rosyjskiej polityki. Drugim elementem tej perfidii stało się właśnie uruchomienie tzw. koliszczyzny, czyli ogromnego powstania chłopsko-kozackiego pod wodzą Maksyma Żeleźniaka, zainspirowane przez prawosławnych agentów, by zniszczyć możliwości rozlania się konfederacji barskiej na ziemie ruskie. I rzeczywiście taką rolę ta wielka dywersja chłopska odegrała. Słynna rzeź Humania doprowadziła do śmierci 20 tysięcy około mieszkańców tego miasta i jego regionów, a w całej Koliszczyźnie wymordowanych zostało około 100 tysięcy przedstawicieli szlachty miejscowych Żydów i duchowieństwa katolickiego. To była prawdziwa rzeź, po której, kiedy zadanie zostało spełnione, wojska rosyjskie znów przy pomocy wojsk polskich oddelegowanych przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego zabrały się za wyrzynanie kozaków, tych samych, którzy wcześniej służyli de facto Katarzynie. Ten kołowrót przemocy inicjowanej przez Katarzynę kręcił się i niszczył szanse ustabilizowania Rzeczpospolitej i umocnienia jej wewnętrznego. Ale w chwili, kiedy wygasło właśnie pod wpływem tych wydarzeń powstanie, czyli Konfederacja na Ukrainie, rozpoczęły się wystąpienia w województwie krakowskim po stronie Konfederatów. Szczególnie ważne miejsca później dla rozwoju Konfederacji to właśnie Kraków, Tyniec, Landskorona, czyli zamki dobrze umocnione w tym rejonie. No i wreszcie Jasna Góra, jedna z potężniejszych twierd w Rzeczpospolitej, które będą niosły dalej chorągiew tego niepodległościowego powstania. Przystąpią także do konfederacji przywódcy magnatcy na Litwie, łącznie z księciem Karolem Radziwiłem, panie kochanku, który jakby chciał się zrehabilitować za swój niesławny udział w haniebnej konfederacji radomskiej. Przenosi się także Konfederacja na teren Wielkopolski, gdzie bardzo dzielnie poczynają sobie tamtejsi partyzanci na czele z Józefem Zarembą, jednym z najlepszych dowódców konfederackich. No, tyle, że to wszystko była właśnie partyzantka. To słowo, którego użyła pani redaktor pasuje i to partyzantka słabo wyszkolona, niekarna, przeciwko której Rosjanie wysyłali swoje doskonale wyszkolone i wyekwipowane oddziały z coraz bardziej bezwzględnymi Doskonałymi w systemie swoich brutalnych, pacyfikacyjnych działań dowódcami. Tutaj w szczególności zasłynie dowódca niemieckiego pochodzenia, Drewicz, upamiętniony wieloma piosenkami konfederackimi jako główny przeciwnik. No i wreszcie ktoś, kto zacznie swoją wielką karierę jednego z najsłynniejszych dowódców wojskowych w historii właśnie od tłumienia konfederacji, Aleksander Suworów który raz nawet zostanie pokonany i była to chyba jedyna klęska w jego życiu dowódców tejże. Powiedział pan profesor o kołowrocie przemocy zgotowanym przez Katarzynę Polsce, ale ona zadbała także o międzynarodowy PR, działania propagandowe uzasadniające akcje Rosji wobec Rzeczpospolitej. Działania, które wspierał nawet francuski pisarz Wolter, będąc na pensji Moskwy. Rzeczpospolita jednak również walczyła słowem. Biskup Kamieniecki Krasiński apelował do Rosjan, aby przyłączyli się do walki po naszej stronie i walczyli z nami za naszą i waszego narodu sławę i wiarę. Rzeczywiście warto wspomnieć i o tym aspekcie, czego symbolem jest opłacany przez Katarzynę Voltaire czy Diderot, słynni francuscy myśliciele oświeceniowi, służący chętnie despotom, takim właśnie jak Katarzyna czy Fryderyk II. Prusach, a po stronie konfederatów z kolei Jan Jakub Russo, który na ich zlecenie, na zlecenie Michała Wielchorskiego napisze coś w rodzaju testamentu ideowego konfederacji, uwagi o rządzie polskim, wspaniałe dzieło sławiące wolność Rzeczpospolitej, ale trzeba też powiedzieć o konkretnych działaniach dyplomatycznych i o ich skutkach. Te nadzieje konfederatów na wsparcie zewnętrzne w końcu się ziściły. Wojsko rosyjskie zapędziło się w pościgu za konfederatami na teren pogranicznego miasteczka tureckiego, Bałty. To Turcja wykorzystała jako pretekst do wypowiedzenia wojny Rosji. Mustafa III wiedział, że Turcja będzie następna, dlatego Turcja w swoim dobrze pojętym interesie postanowiła wesprzeć konfederatów. Zaczęła regularną wielką wojnę przeciwko Rosji. To było poważne wyzwanie dla wojska rosyjskiego. Zajmie Rosji ponad cztery lata rozprawienie się z Imperium Osmańskim. Jednocześnie wspomniany przez panią redaktor biskup Kamieniecki, Krasiński, udał się do Paryża. Uzyskał także pomoc tamtejszego, można tak powiedzieć, kierownika polityki zagranicznej, Schuasella który wydelegował do Polski specjalistów wojskowych. Na czele tej ekipy stał bardzo energiczny Dumouriez. Przyczynił się do umocnienia oporu konfederatów. Ten opór trwał znacznie dłużej. Rosja nie była w stanie sobie poradzić przez, tak jak pani redaktor na samym wstępie powiedziała, ponad 4 lata z tą trudnością, jaką wywołały dla niej wystąpienia polskich sił niepodległościowych w Rzeczpospolitej. W pewnym momencie Katarzyna odwołuje Repnina, przysyła następnego ambasadora Michała Wołkońskiego, a ten jest już zwolennikiem rozbioru. Należy do takiej grupy dworskiej w Petersburgu, która opowiada się za tym, żeby podzielić się Rzeczpospolitą z sąsiednimi imperiami i wykroić coś dla samej Rosji, a raczej właśnie dla tych oficerów, generałów rosyjskich, którzy wreszcie chcieli uzyskać jakieś tereny dla siebie Dusze chłopskie na ziemiach białoruskich czy ukraińskich, które ogłoszono by jako wyzwalane przez carycę. I ta myśl o rozbiorze zaczyna stopniowo dojrzewać w Rosji aż w roku 1770. Inicjatywa pruska, która stale czekała na taki moment. Fryderyk II marzył o tym, żeby Katarzyna w końcu zdecydowała się na rozbiór. Inicjatywa pruska w postaci brata Fryderyka II, księcia Henryka, doprowadza do umowy zawartej w Petersburgu o przygotowaniu tej idei rozbiorowej już do konkretnych rozwiązań. Łączy się to wreszcie z pazernością panów północnowęgierskich, którzy chcieli zagarnąć z kolei coś dla siebie. Nie tylko zajęli Spisz, ale powiat nowotarski. Nie czekając w ogóle na jakiekolwiek rozstrzygnięcia dyplomatyczne zaczęli praktycznie rozbiór Polski. To może pewien smutny element, którego nie kojarzymy ze stosunkami polsko-węgierskimi, ale rozbiory Rzeczpospolitej zaczęli samorzutnie węgierscy panowie w Imperium Habsburskim. Aż w końcu i cesarzowa Maria Teresa zdecydowała się przystąpić do tej złodziejskiej szajki rozbiorców i zawrzeć ten układ rozpoczynający się od wezwania Trójcy Świętej na pomoc w dziele bardzo niezbożnym, czyli w podziale państwa między trzech sąsiadów, a w każdym razie podziale dużych jego części. Austria otrzyma część największą, bo najtrudniej było ją namówić do tego, Ogromna połać południowej rubieży Polski z kopalniami w Wieliczce, przede wszystkim najcenniejszym tutaj skarbem. Dostaje się w ręce austriackie obszar i największy i ludnościowo przede wszystkim najbogatszy z tych trzech udziałów rozbiorowych. Rosja zadowoliła się skromnie dużą częścią ziem białoruskich. Chodziło tylko o zaspokojenie tych apetytów kliki dworskiej a Rosja zamierzała kontrolować całą resztę okrojoną, wciąż jeszcze nie małą, wciąż jeszcze liczącą blisko 500 tysięcy kilometrów kwadratowych, kadłubową już bardziej rzecz pospolitą. Prusy natomiast dostały niby niewiele 50 parę tysięcy kilometrów kwadratowych, ale była to najcenniejsza zdobycz dla nich w porównaniu ze zdobyczami pozostałych upieszców, ponieważ dostały Morze Gdańskie. Bez samego Gdańska na no to Katarzyna się nie zgodziła. W ten sposób połączone zostały dwie części państwa pruskiego, czyli Prusy Wschodnie z Królewcem i Brandenburgia, Pomorze Zachodnie opanowane już wcześniej przez Hohenzollernów i rozciągnięte w taki obważanego oplatający od Zachodu Rzeczpospolitą po agresji, jakiej król Fryderyk II dokonał wcześniej na Austrię i zabrał jej Śląsk. W ten sposób Prusy stały się półokręgiem oplatającym jak boadusiciel duszący Rzeczpospolitą od całego zachodu, południowego także zachodu na Śląsku, aż po północ, po Królewiec, po Prusy Wschodnie. To był rezultat geopolityczny tego układu, który Katarzyna zdecydowała się autoryzować, bo wszystkie decyzje były w jej ręku układu, który oznaczał pierwszy rozbiór Polski. Była to audycja Historia Żywa.